Moim gościem dzisiaj jest pani Dorota Berezowska z portalu kulinarnego gotujmy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dorota, porozmawiajmy oczywiście o kuchni, o czym by innym. Natomiast przede wszystkim o preferencjach kulinarnych Polaków. Jakie przepisy zaobserwowali państwo, że są najbardziej popularne wśród użytkowników portalu? No więc mamy teraz listopad. Bardzo popularne stały się przepisy na schab, na ziemniaki pieczone, na zapiekanki z ziemniaków. Przepisy na ciasta z owocami sezonowymi, czyli szarlotki, placki z jabłek. Łukami, barszczyk ukraiński, cieszę się dużym powodzeniem, no i potrawy z dyni. Rozumiem, że te popularności różnych potraw uzależnione są od pory roku. Dokładnie, za chwilę, bo już się zaczynają dania wigilijne i świąteczne, ale jeszcze, jeszcze nie ma takiego wielkiego szału, tak jak w zeszłym roku. Pojawią się bigosy, pierogi z kapustą i grzybami, przepisy na dania skarpia, na rozmaite ryby w galarecie, makowce. Czyli tradycyjnie. Tradycyjnie ma już ponad 20 tysięcy przepisów, około miliona użytkowników unikalnych miesięcznie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ myślę, że na tej podstawie możemy śmiało spróbować wyciągnąć jakieś statystyczne dane na temat preferencji właśnie kulinarnych Polaków. Mówi Pani, że przed świętami oczywiście tradycyjnie, natomiast generalnie jakie są tendencje? Czy Polacy lubią cały czas tradycyjną kuchnię, czy na przykład już bardziej ekstrawaganckie przepisy preferują? Jeżeli chodzi o święta, to wracamy do tradycji i przypominamy sobie... Różne przepisy prababci, a nawet kusimy się o to, żeby robić bardzo tradycyjne barszcze z zakwasów na przykład. Przepraszamy się z pracochłonnymi daniami, natomiast na co dzień widać już tę te tendencję, żeby było prosto, szybko, no mniej tłusto i bardziej dietetycznie. Czy nadal po polsku, czy na przykład meksykańska podobno jest dość modna ostatnio? Tak, kuchnia meksykańska jest szalenie modna. To idzie dwutorowo. Polacy w dalszym ciągu lubią polską kuchnię i lubią modyfikować przepisy polskiej kuchni. Natomiast z takich kuchni światowych to bardzo popularna jest w Polsce kuchnia włoska, ze względu na to, że jest tam dużo makaronów, dań prostych, które można zrobić w miarę szybko i bardzo smakowicie. Czy oprócz włoskiej jeszcze jakieś są popularne? Bardzo popularna jest na przykład kuchnia chińska, ale nie wszystkie dania kuchni chińskiej. Można powiedzieć, że lubimy dania chińskie z kurczaka, z takich dostępnych u nas produktów, tak? Z kurczaka, z papryki, może z kieł, nie dodajemy takich egzotycznych przypraw do nich za bardzo, oprócz sosu sojowego. Także to są takie spolszczone przepisy na kuchnię chińską. Powiedzmy, że przychodzą do nas nieoczekiwanie znajomi, no i trzeba w ciągu 20 minut coś Przygotować. Co by pani polecała? Coś oczywiście smacznego, no i zaskoczyć ich efektem tego, co przygotujemy. Cóż by to było? Mamy na portalu mnóstwo przepisów na bardzo szybkie ciasteczka i to podobno goście bardzo lubią. Natomiast tutaj mamy też potężną bazę sałatek, które można naprawdę bardzo szybko zrobić, a dodawszy sosu jakiegoś bardziej wyszukanego możemy się rzeczywiście popisać. No a można też zrobić tradycyjnie, prawda? Puszkę kukurydzy, tuńczyka, puszkę ananasa, trochę majonezu i goście też będą zachwyceni. Już jestem głodny. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Dorota Berezowska z serwisu